Kurczę, tul. opowiada, że tak co drugi weekend pracujesz na działce, a tu patrzę i masz piękną, alabastrowo-białą skórę. Jak ty to robisz? A, dziękuję. Korzystam z perwolu White Power. Spędziłem na wożeniu pszczół. Tych czarnych? Tych nie, tych, tych moich. Takich śmiesznych, malutkich, włuchatych, milutkich króbek, które dają miotek. E, propos pszczół, e, Jedna z firm w Krakowie, no, widziałem na Facebooku się pochwalono, mają swój biurowiec. E, no i dach tego biurowca także jest dostępny. Pracownicy mogą sobie tam wyjść i no, zjeść lunch. Mm -hmm. Lunch, brunch, e, czy po polsku obiad. I co właśnie zobaczymy z tych firm? E, czy właściwie ta, ta, ta firma postanowiła, że będzie pro-eco-friendly w ogóle i w ogóle i no stwierdzili, że zrobią coś więcej dla przyrody. No i postawili kilka karmników na tym dachu, więc ptaszki mogą tam Fajnie. I kilka uli. No i bardzo dobrze. Możesz sobie zjeść obiad w towarzystwie kilku tysięcy pszczół. Ale mi to nie przeszkadza, w sensie, Wiesz, że... tak? Uh, Inaczej. To jest rzecz dosyć specyficzna, bo normalna osoba, która nie ma styczności z pszczołami na co dzień, na przykład pewnie ty, e, wchodząc na dach, widząc taką chmarę, może, być mogę... lekko, może się czuć lekko niekomfortowo. Fakt, zresztą mam coś takiego, że jak nagle przytaczaj mi coś dużego, brzydzącego, czarno-żółtego, przeciw, pierwsza, pierwsza reakcja jest raczej obronna. Natomiast jeżeli zobaczę, że o, to nie jest szerszeń, to, pszczo... to nie jest osa, to jest pszczółka, ewentualnie trzmiel, to, to ogólnie spoko. A tak paniki mi natychmiast schodzi, niemniej w pierwszym odruchu on jest. I Wie... to jest odruch u niebezwarunkowy. Widzę, widzę czarno-żółte, reaguję reaguje jakoś tam, no. może odganiam. I wiesz, co jest, spokojny obiad. Kiedy, kiedy musisz kanapkę mieszać na, na lewo na, i prawo mówię, to ja mogę mieć świadomość, że to są pszczoły to nie jest nic, co mnie zaatakuje nieproszone no ale tak wiedza, to jest, wiedza to jest jedno, a drug to jest drugie powiem Ci, że nie w ten weekend, tylko w poprzedniej mm -hmm. byłem kosić trawkę i dlatego jestem taki biały ale co ważniejsze mój pies mm -hmm. po usłyszeniu, że helikopter który nie był helikopterem Rzucił się z zębami na ro rozcieczony. Rzucił się na tego szerszenia. Krzyknąłem. Ilka, stój! Pies wypuścił tego szerszenia z zębów. A ja szybko zrobiłem. dep. Pies, pies przeżył? Pies przeżył. Pies przeżył. ale szerszeń nie. Ale co ciekawe, tak go ładnie złapała, że już... Nie dziabnęła się? Nie dziab raz, że się nie, nie dziabnęła, a dwa, że szerszeń już leżał trupem. No to farcika, Dobra, pies. farcika miała to. Ma, miała. Ale też powiedział mi ojciec, teraz jak mm. byłem w weekend u siebie w domu rodzinnym, że pies jego kumpla, z którym chodził na polowania, yy, lubił w ogóle pszczoły, osy, szerszenie. I lubił w sensie smakowały mu, czy lubił... Tak, lubił że, mu... lubił, że mu smakowały. Okay. To, to było lata temu, mm -hmm. ale w momencie, kiedy już słyszał, że coś takiego brzęczącego przylatuje, to robił tylko chrupał w zębach. Bo wiadomo, ty na twarz tak. No. no i to są, co, co tu dużo mówić, to są dobre wiadomości. To są bardzo dobre wiadomości, ale no właśnie, pszczoły to się nie opierniczają, nie protestują, tylko robią to, co matka każe. Ja to uważam, że od czasu do czasu zaprotestować warto. Tak? No dobrze, to jest Hergatka, ja jestem Czektul. Ja generał i chyba czas na wiadomości ze świata. No chyba tak. Polska. 14 czerwca miał miejsce protest pracowników Poczty Polskiej. Wbrew pozorom nie polegał on na niedoręczaniu awizo. Strajkujący w liczbie kilkuset spotkali się pod kancelarią premiera w Warszawie. Co było za strajku? Niskie płace, przemęczenie, braki kadrowe oraz skomplikowana struktura w spółce. Pracownicy Poczty Polskiej domagają się 500 zł brutto podwyżki. W tym miejscu warto podkreślić kilka faktów. Poczta Polska zatrudnia około 80 tysięcy osób. Prezes Przemysław Sypniewski zarabia około 49 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Kierowcy ciężarówek pocztowych około 3200 brutto miesięcznie. Mediana dla listonosza to 2470 zł brutto. W tym miejscu pragnę podkreślić, że mediana oznacza, że połowa listonoszy zarabia mniej. W latach 2016-2018 pracownicy poczty otrzymali 6 podwyżek, a w roku 2015 Poczta Polska zgubiła 179 417 przesyłek, a przynajmniej tyle reklamacji zostało zgłoszonych. Poczta Polska, pomimo zmian prawnych, pozostaje monopolistą na polskim rynku, niemniej stopniowo traci na rzecz impostu. Czy czeka nas pocztowa rewolucja? Fakt, że z jej usług czasem trzeba korzystać, nakazuje mieć nadzieję. Świadomość, jak funkcjonują instytucje państwowe, nakazuje w to wątpić. Wielka Brytania. Jak informuje portal The Telegraph, w Walii doszło do niezwykłego wydarzenia. Thomas Bow w proteście w sprawie piwa dla kobiet wygrał sprawę w sądzie z browarem Brudog. Przyczyną sporu była odmowa sprzedaży piwa Pink Ipa. Barman, który obsługiwał Tomasa, chciał mu sprzedać droższy o 1 funt trunek o nazwie Punk Ipa. Piwo PINK kosztuje 4 funty, Punk natomiast 5. Cena piwa dla kobiet została ustalona na niższą, aby podkreślić nierówności płacowe pomiędzy mężczyzną a kobietą. Walijski sąd uznał, iż odmowa sprzedaży piwa PINK Ipa dla mężczyzny to dyskryminacja i browar musi wypłacić odszkodowanie w wysokości 1000 funtów. Czechy Kulminacja trwających od kwietnia protestów antyrządowych. Nawet ćwierć miliona ludzi zgromadziło się w Pradze domagając się dymisji premiera Andreja Babisza, który jest oskarżany o wyłudzanie unijnych dotacji i wykorzystywanie ich do pompowania własnego biznesu. Co więcej, gdy tylko policja postawiła Babiszowi zarzuty, ten mianował nową Minister Sprawiedliwości, Marię Beneszową. Jej dymisji także domagają się protestujący. Protesty te były największymi od 1989 roku, jednak rekord kraju, 800 tysięcy protestujących, pozostał nieprzebity i ciągle należy do aksamitnej rewolucji. Pomimo tak wielkiego tłumu nie miały miejsca żadne incydenty, jedynie pogotowie reagowało na przypadki omdleń w tłumie. Problemy premiera Babisza pogłębił audyt Komisji Europejskiej, która doszukała się konfliktu interesów w przewodzeniu państwem oraz spółką Agrofert, największym koncernem w czeskim sektorze rolnym. Jeżeli podejrzenia Komisji Europejskiej się potwierdzą, Czechy będą musiały oddać 18 milionów euro dotacji. Premier odcina się od zarzutów, twierdzi, że on i jego rząd działają w obronie praworządności i demokracji, robiąc wszystko co w ich mocy, by zapewnić niezależność wymiaru sprawiedliwości. Niemcy. Walka z rządem w kraju niemieckim trwa. Po nałożeniu 19% podatku na dobra luksusowe cena tamponów wzrosła, co rozsierdziło płeć piękną. Z racji, że aktualny podatek na luksus, do których zaliczają się tampony jest wyższy niż na literaturę, 7%, The Female Company, firma sprzedająca produkty dla kobiet, dodała do asortymentu nowy produkt, książkę wypełnioną tamponami. Wewnątrz niej znajduje się około 15 sztuk kobiecego dobra luksusowego oraz 46 stron opowieści o miesiążce. Cena to około 13 zł. Turcja. Wybory na prezydenta burmistrza Stambułu w marcu wygrał Ekrem i wystawiony przez opozycyjną partię CHP Republikańska Partia Ludowa. Niestety. Prezydent Erdogan, powołując się na masowe oszustwa oraz wykorzystując kontrowersyjny, rzekomy zamach stanu, ogłosił, że wybory nie zostały przeprowadzone poprawnie i nie przedstawiają realnej woli ludu. Jednak liczby nie kłamią. W ponownych wyborach, po przeliczeniu głosów z 98% komisji wyborczych, pan Ekrem uzyskał 53,94% głosów, wyprzedzając byłego premiera Turcji, Binaliego Ildrima, rządzącej partii AKP. Ten uzyskał 45,17 Turcy niejednokrotnie powtarzają, że kto rządzi Stambułem – przypominamy, że Turcy rządzą dawnym Konstantynopolem od 1453 roku – ten rządzi całą Turcją. Czy przegrana w tych wyborach zahamuje autorytarne zapełny Recep'a, Taip'a, Erdogana i jego ambicje odtwarzania kalifatu? Miejmy nadzieję. Bałkany. Przewodniczący gruzińskiego parlamentu Irak i Kobachidze, podał się do dymisji po zamieszkach, które miały miejsce w nocy z 20 czerwca. Protesty przed parlamentem w Tbilisi zostały zapoczątkowane wystąpieniem rosyjskiego deputowanego, który wygłosił mowę w języku rosyjskim. Kilkugodzinny szturm zakończył się krwawym starciem z policją. Ranoch zostało około 300 osób, z czego 80 policjantów oraz dziennikarzy. Protesty nadal trwają. Władimir Putin wydał dekret, na mocy którego od 8 lipca linie lotnicze nie będą obsługiwać pasażerów lecących na Kaukaz. Drodzy słuchacze, dzisiejszy odcinek poświęcony będzie książkom, czytelnictwu, wiedzy ogólnej, a także tych złych rzeczach. Analfabetyzmowi, analfabetyzmowi wtórnemu czy też funkcjonalnemu, czy ogólnie... Tym złym postawom, które powodują, że ludzie nie potrafią przeczytać prostej instrukcji, rozwiązać czy to w pamięci, czy nawet na papierze prostego zadania matematycznego, albo są przekonani, że Gruzja leży na Bałkanach. <klucza> Gratulacje, kolego. Yeee! Gratulacje. Yeee! Co wygrałem? Eee, Chyba kopał w dupę. Wiesz, co nie I powrót do podstawówki. No albo chociaż do Europy Universalizacji. Ja cię <laughs> przepraszam, pograj sobie jakimś państwem, zanim oni już zrobisz artykuł. To jest, to jest dobry pomysł. Też tak myślę. Ale rzeczywiście, książki, głównie, głównie, ksi yy, może troszkę przesadziłem na początku, mówiąc, że będziemy mówić głównie o tych złych rzeczach. Raczej skupiłbym się na tym, co z nich dobrego nam wychodzi. No, co nie zmienia faktu, że o kilku ciemnych stronach polskiego systemu edukacji, czy nie tylko polskiego, bo problem jest szerszy, niż by się mogło wydawać, warto słów kilka powiedzieć. No, ale Czek, tul, pomysł był Twój, a więc zaczynaj. Ha, no proszę bardzo. No to więc ja bym chciał Ci powiedzieć, że na przykład fajnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o książki, jest e booki, e -booki na Kindle. A. Czy korzystałeś kiedyś z takiego urządzenia jak czytnik. Tak. I powiem Ci, że bardzo mi się nie podobało. Bardzo Ci się nie podobało. Bardzo mi się nie podobało, aczkolwiek już tłumaczę dlaczego. O ile sama koncepcja wyświetlacza, który nie wyświetla kolorów, nie generuje światła, bardzo mi się podoba. Jako coś, co no, nie psuje wzroku za bardzo, który jest dla oczu dokładnie taki jak książka. Co więcej, e, też miałem okazję korzystać z Kindle troszeczkę chyba już bardziej zaawansowanego niż podstawowy model. Ta opcja akurat po pozwalała podświetlić delikatnie, delikatnym, równomiernym światłem książkę, tak by można było czytać po ciemku, e, z powiedzmy podobnym, w miarę bezpiecznym natężeniem światła, jak w bardzo jasny dzień, no tak mhm. przynajmniej to było mi przedstawione. E, I samo to by mi się nawet mogło podobać, z tym, że to co mi przeszkadzało i nie potrafiłem przez to się skupić na lekturze, po prostu łapała mnie straszna cholera kiedy, kiedy tam jakiś fragment krótkiej książki czytałem, to przerzucanie stron, czy przerzucanie fragmentów, gdyby to było dotykowe, co przypuszczam, że już w jakichś modelach jest, że mogę ja sobie... Ja mam Kindle wersję 3, podstawowego Paperwhite'a e, i tam dotyk mam. Czy możesz sobie przesuwać, Tak. Mam, mam po prostu ekran mhm. bez żadnych przycisków, tylko blokowanie ekranu od spodu i wszystko jest dotykowe. Okej, okay, no to i to prawdopodobnie gdybym z takim Kindlem miał po raz pierwszy w życiu do czynienia, mogł, mogłoby mi się znacznie bardziej uh -huh. podobać, natomiast ja trafiłem na jakąś wersję z dwoma przyciskami. Jeden to był... Znaczy to nie była równostrona, to był jakby akapit czy coś tam dalej. No, na pewno uh -huh. fragment tekstu. I co mnie strasznie bolało... Za każdym przerzuceniem strony, chociaż może to była wina PDF-u, a nie samego urządzenia, czy PDF-u, czy w jakiej formie... No tam są tak? EPUBy i mobi, no, to może. To zależy. No, nie wiem, mm -hmm. bez nie było mi to potrzebne wtedy. Natomiast linijka, którą skończyłem czytać jako ostatnią, czasami jeszcze się pojawiała, czasami była drugą od dołu, czasami jej nie było. To jakby za każdym razem musiałem się przy każdym takim przerzuceniu odnaleźć, gdzie ja tak naprawdę skończyłem, mm. co mi tak zabijało płynność czytania, że stwierdziłem, o nie... Więc e, no nie, nie zdecydowałem się na zakup takiego urządzenia. Później jeszcze raz jeden miałem w rękach podobne. E, f, ale nawet nie pamiętam, czy już wtedy się na to natknąłem, no. czy nie. Po prostu miałem w rękach... Chyba nawet nie sprawdziłem. Nie, nie no. wiem. Zdarzyło mi się... Czy Kindle tak się... są te najbardziej znane. One są do Amazona. Tak, a... Ale one są też chyba mają te swoje problemy... Znaczy problemy e, Tracą na atrakcyjności przez serwis? Czy to zmienili, że można je serwisować już gdziekolwiek? A, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo odkąd mam swój czytnik, Aha. czytaj 3 lata, 4 lata, okay. to nie było z nim żadnych problemów. To, do, do, dobrze, to więc jest czytajmy, czy? dosyć bezawaryjny. A swego czasu dużo czytałem na, nich, na nim książek. I czytała też moja narzeczona, więc. Aha. Okay. No, to może właśnie no. No, przez, to, przez to zaburzenie płynności. Nie dałem rady, no, z telefonu mi się zdarza czasem coś czytać, choć no, no. też nie jest to najwygodniejsze, ale z no, braku laku. Wiesz co, no, w moim przypadku, powiem Ci tak, jak u mnie wygląda to właśnie z czytnikami, mhm. no to w większości przypadków nie miałem problemów, jeżeli korzystałem z dedykowanego formatu. To znaczy, że jeżeli korzystam właśnie z tam mobi czy EPUB, nie pamiętam dokładnie, który jest ten dedykowany dla Kindla, mhm. bo jeden jest właśnie bardziej dla czytników tych w telefonach, drugi jest właśnie dla czytników tych Kindle'owskich. Hmm. I nie buków, tylko tych, no po prostu czytników. E, wtedy, wiesz, tak fajnie fajnie się przegląda te strony, w sensie, że czytasz, czytasz, czytasz, dochodzisz do końca, robisz czy to kliknięcie w jedną stronę ekranu, czy po prostu ruch palcem, no i kolejna strona cała. Mhm. On tak jakbyś strony przekręcał. A, czy nie można sobie scrollować nie, nie, tego, nie. nie A, to tego, tego, tego bym najbardziej oczekiwał. Tego bym chciał. No, że wiesz, przeczytasz stronę, klik i kolejna okay. strona. No, yy, z takich ciekawostek, mhm. ale to więcej opowiem może w późniejszej części. Yy, gry paragrafowe. Bardzo fajnie się te, tego typu gry gra... Właśnie na czytniku. Mówisz, wiesz, co z paragrafowymi grami miałem do czynienia? No kilka razy. Pierwszy to był bodajże wojownik autostrad. Mhm, mm kojarzę. A tak, jakoś jeszcze z lat 70., jeżeli się nie myli. Ja w to grałem już jako skryptowane gdzieś tam na jakiejś stronce www. Ja pierdziele. No cholera, jasno, to nie do przejścia było. Nie mam pojęcia, jakie, na czym polegały mechaniki, bo tam jakieś statystyki mm -hmm. na początku musiałem wpisać: szybkość, siła, coś tam. Domyślam się, że mogły one mieć jakiś wpływ na grę. Niemniej ta wersja cyfrowa, webowa, nie, no nie dawała tej informacji. Od uzupełnienia statystyki nie wiedziałem nic o silniku i pamiętam, że dochodzimy do jakiegoś fragmentu, jakiegoś momentu, którego nie mogłem przejść. No. I to było tak, że kilka razy do niego dochodziłem, z tym, że też tak, e, jako że było to webowe, w momencie kiedy umarłem, musiałem zacząć od początku. No tak, no dobra, no to jak już tego wojownika autostrady zaczęłeś mielić, to... Tak, I ja do, zawsze dochodziłem do tego samego momentu i no. mówię na przykład, jeżeli wziąłem większą szybkość, to powiedzmy, mm, bo inaczej, sytuacja była taka, że tam gracz e, zawsze miał kilka wyborów, mógł zrobić coś tam, zejść coś tam, przyspieszyć, wejść w walkę. No i na przykład dochodziłem do momentu, że był wypadek samochodowy. bo tam coś tam źle pojechałem. Myślę, okej, wezmę sobie teraz więcej sterowania, więcej kierowania. Powinno przejść. I spoko, wziąłem kierowanie na rzecz siły. Siłę poświęciłem na rzecz kierowania, no nie redaktorem tego fragmentu wcześniej ktoś mi pobił. Mm. I tak kombinowałem, jak to zrobić, ale przez to, że za każdym razem od zera musiałem przez to przechodzić, szybko się zniechęciłem. No, no bo właśnie trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że gry paragrafowe są to powiedzmy książki, A no, tak, nie są to książki, w których oprócz samej książki, którą czytamy, potrzebujemy jakiegoś notatnika, na przykład. Czas, czas, no, potrzebny będzie notatnik, w którym zapisujemy jakieś ważne informacje. Ja grałem z kolei w... Grę paragrafową, która się nazywała Szklana Twarz, czy jakoś tak? Szklana Pułapka. Szklana Pułapka, nie, Szklana Twarz. I to była właśnie o historii, historia fantazy, w której co prawda nie było tak rozbudowane to jak u Ciebie w tym przypadku. Tutaj bardziej trzeba było zapisywać sobie informacje, jakie powiedzmy zdobyliśmy w trakcie całej tej gry. Cała gra polega na tym, że no, po prostu... Czytamy pierwszy akapit czy tfu, czytamy pierwszą część i na koniec musimy wybrać jedną z kilku opcji. Po wybraniu tej opcji przechodzimy do oznaczonego paragrafu. Stąd właśnie nazwa gry paragrafowe. Po, przechodząc po kolejnych paragrafach, wybierając własną ścieżkę w tej książce, dochodzimy albo do końca, albo kończymy marnie. no Widzę, że tu masz coś ciekawego w rękach. Tak, mam w rękach coś, co jest powiedziałbym dzieckiem albo dziedzicem gier paragrafowych. Zresztą jest to też gra paragrafowa. Tutaj Tobie pokażę, drogim słuchaczom nie pokażę, bo niestety nie ta forma. Ale co Ty mam w rękach? Komiks paragrafowy. No proszę. Zasadniczo wszystko jest tak jak powiedziałeś, tylko że w tych pierwszych grach na przykład w Wojowniku Autosod, no nie było tam raczej grafik a jedynie teksty, więc chodziło się od strony do strony, gdzie tekst był większy, historia była bardziej skupiona na opisach, natomiast ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić komiks, no i działa to w taki sposób, że wszystkie sceny w grze są nie po kolei, czyli powiedzmy, jest intro, akurat intro, pierwsze cztery bodajże strony pokazuje nam, co się dzieje, tutaj może zacznę e, lekki wstęp tego, co mam w ręce, to jest Wilkołak, wydawnictwa Fox Games, zaczynamy jako uczeń maga, który gdzieś tam musi wyruszyć na no, jakąś tam wyprawę po drodze atakuje go wilkołak ale przychodzi mu z pomocą zabójca wilkołaków sęk w tym, że zostaliśmy dziabnięci Ojoj. Tak, i kiedy tylko ten zabójca zaczyna, zauważa to zaczyna się właściwa akcja, musimy uciekać no i przykładowo pierwszy sam początek tutaj słyszycie drodzy słuchacze szelest kartek Tego na Kindle nie ma. Hmm. O, pierwszy, pierwszy tutaj e, obrazek. Mamy do wyboru ścieżkę. Las, La, mokradła. las albo mokradła. I teraz tak, jeżeli chcemy iść w las, idziemy na stronę 216. Jeżeli mokradła, na stronę 136. Yy... Źle mówię, nie stronę. Do, bania, obr obrazek. do obrazka. I teraz tak... Yy obrazki są ponumerowane. ponumerowane po kolei, aczkolwiek kolejność w komiksie nie ma znaczenia. To znaczy to co, jest, to, co figury jako obrazek drugi, dzieje się bardzo późno, o ile w ogóle tam wyjdziemy, bo gry paragrafowe dają nam też pewną dowolność i przechodząc ją w ten sam sposób, może przechodząc ją któryś raz, wcale nie musimy przejść w ten sam sposób. Możemy oto właśnie za pierwszym razem pobyć przepraszam, w las, albo innym razem pobiec sobie w Mokraba. I w zależności od naszych wyborów historia, ona to do jednego zakończenia tak mi się wydaje, bo nie szedłem tej gry jestem gdzieś tak w połowie eee, tak jednak nie czuć się eee, czuć inaczej czuć jakąś świeżość, bo ja, ja grałem troszeczkę inaczej gdzieś mm. na pół do w całkowicie inne miejsce nie śledziłem jak Jakie wybory podejmuję, tylko w pewnym momencie zapytałem, ej, ej, walczyłaś już z tym i tym? Myślałem, że postać, ta, że walka musi być w tym miejscu, no i nie, natrafiłem no, do jakiegoś tam obozu, o którym znowu ja nie słyszałem. Mm. E, w... e, ciekawostką jest jeszcze to, że Netflix wydał e, film, film interaktywny. To był jedno z odcinków Czarnego Lustra. Tak, tak, tak. E, Banders Watch bodajże, czy jakoś tak to się nazywał mm. ten odcinek specjalny. E, I tam w pewnych momentach podczas oglądania tego odcinka serialu e, mieliśmy wybrać jedną albo drugą drogę. I też właśnie w odpowiedni sposób mógł trwać ten odcinek. Ja chciałem właśnie z moją narzeczoną jak najdłużej zobaczyć jak najwięcej ścieżek mm -hmm. tego. Więc powiedzmy z 20-minutowego odcinka zrobiła nam się godzina. 20, 20 minut tylko odcinek bazowo? Yy, naj, czasem... Najszybciej można było go przejść na okay. 20 minut. Ja myślałem, że to jest z takiej długości, że on będzie zawsze mniej więcej jak Czarny Lust trwał, Czyli chyba około godziny. Już dawno to oglądałem, dawno temu to oglądałem. I średnio mi się Nio, podobało. Nie oglądałem w ogóle normalnego Black Mirror'a, więc... Ja obejrzałem trzy sezony chyba zacząłem czwarty, ale czwarty mi się już... No nie... No. Niektóre wizje mi się podobały, tak ogólnie Zawsze, zawsze było coś, co końców powodowało, że ee, Nie trzeba było <grym> No, ale gry paragrafowe są ciekawe Wiesz co, tak, a nie mniej właśnie książkowe wersy Bo tutaj w tym wilkołaku Spokojnie robiłem sobie jakieś takie, nazwijmy to Checkpointy, miałem tą kartę postaci gdzieś przygotowaną no i wiedziałem, ok, jakbym zginął, wrócę sobie do nie wiem, obrazka 269 i w razie czego wiem, co mnie zabiło, mogę spróbować albo tak samo, jeżeli to była kwestia rzutów, bo mechanika walki wymaga od gracza rzucania kostką lub posługiwania się takim dziwnym krążkiem dołączonym do książki, ale... Kto by chciał? Trzeba by wycinać książkę, książkę i tak dalej, a hmm. no, w każdym razie wolałem kostkę, też bardziej wierzyłem w losowość niż niż w wypadku krążka, jako że rzucam i dla siebie, i dla przeciwników, więc no, chciałem, żeby to było bardziej, miarodajne. No, a czasami się zdarzały takie głupie śmierci, na przykład wejście do jednej lokacji, może, się automatycznie, może automatycznie zakończyć grę. Dało się to przewidzieć, ale no ja na przykład lubię czasami z ciekawości coś zrobić, na przykład usunąć jakiś plik w systemie, zobaczyć co się stanie, potem trzeba format robić. Tak, <grym> ale spotkałem się z, takim, z, takim, z taką opinią na temat gier paragrafowych, że po cholerę mam kupować książkę, jeżeli połowy z niej na, albo i więcej nie przeczytam. Wiesz co, nie zgodzę się z tym. Po pierwsze, e, regrywalność. No, Po pierwsze, najważniejsze przejdziesz sobie raz, możesz przejść drugi raz właśnie, próbując innych ścieżek, próbując innych rozwiązań. E, druga rzecz, e, okej, okay, niech będzie nawet, że przejdziesz tylko raz, czy nawet dwa razy, Zajmieć to, niech będzie 8 godzin, za książkę dajesz 30 zł, no, stara, dobra metoda zabawą złotówek się nie sprawdza. Możesz sprzedać książkę i iść dalej, jeżeli jej nie zniszczysz. Możesz mm -hmm. ją komuś dać w prezencie, czemu nie, przecież nie będzie wiadomo, że używana. Dokładnie. A choćby nawet używana, to znaczy, że dobra książka, ktoś z niej już korzystał. Tak, tak. No mi się kiedyś miło zrobiło, jak do znajomego wpadłem i widziałem, jakiego jego narzeczono. Dokładnie wilkołaka gra. To wiedziałem, że okej, okay, nie, jeżeli wtopiłem, to, piłem, to... To nie jest źle. To nie, nie tylko ja. Wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie grałem. W sensie zaczynałem, ale nie, nie znałem tak dokładnie. Mhm. Spodzuj, powoduj, i, I zapisz. No ale gry paragrafowe to nie wszystko. Mamy wiele innych rzeczy. Wymieni. <głosy> <głosy> Klasyczna literatura. Tylko taka wiesz, nie mówię o fabularnych książkach, o powieściach. o Widzicie o poezję? Na przykład... Czytaj poezję? poezję? Co w dorosłym życiu? Raz jeden mi się zdarzyło sięgnąć po nią. Nie, przepraszam, dwa razy, bo chyba wtedy byłem już pełnoletni w liceum. Raz, to już na studiach pamiętam, sięgnąłem po Goethego ale właśnie wiersze, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie jego tam inną twórczość, a jedynie na samej poezji z No i powiedzmy, że okej, okay, no gdzieś tam pożytałem. Niektóre fragmenty wtedy jeszcze się na pamięć nauczyłem, co mi się bardziej podobały. No, i koniec końców stwierdziłem, że Goethe jest czytalny, bo zasadniczo, odkąd pamiętam, szkolnictwo robiło co mogło, żeby do poezji mnie zniechęcić, skutecznie zresztą. No, choćbyś słynne zadania, zinterpretuj wiersz, ale pod klucz. No, naprawdę, osobą, która to wymyśliłaś, pierdol się. No, ale tak. I jeszcze w liceum pamiętam, że raz sięgnąłem po ballady i romanse Adama Mickiewicza. Nie były one wtedy w, jako lektura wymagane, od chciałem sobie przeczytać. I pamiętam, że przebrnąłem przez y, to dzieło. Jeden wiersz y, mi się stamtąd spodobał, teraz już tytułu nie pomnę. Natomiast po lekturze okazało się, że to nie był wiersz Adama Mickiewicza, tylko przekład w jego wykonaniu. <laughs> Także no tak, do, do, do, do wierszy bardzo mało sięgam, aczkolwiek bardzo dużo zależy od podejścia, wszystko zależy od podejścia. Dość ciekawie literaturę, piękną poezję skomentował ustami Lady Pratery Pratchett w książce Niewidoczni Akademicy. Dokładnego cytatu no nie pamiętam, ale natomiast było to mniej więcej coś w tym stylu. Lady uważała poezję za bardzo cenne narzędzie w nauki, nauce rytmiki, ekspresji, nauki, słowni nauki słownictwa, nauki do umiejętności wyrażania się, które to miały być środkami do celu. Celu, którym to było nakłonienie młodej damy, by ściągnęła z siebie całą młodzież. No I to, to, to zdanie dopiero jakoś tak wpłynęło na mnie, o literatura może mieć praktyczne zastosowanie, czy znaczy, literatura, liryka może mieć praktyczne zastosowanie, jednak nie, nie, nie spowodowało to, że zacząłem jakoś więcej jej czytać już e, lub co gorsza tworzyć. Niemniej jeszcze myślę, że można powiedzieć o nowym otwarciu, kiedy spotkałem się z twórczością Kaczmarskiego, który sam siebie określał jako poetę, więc tutaj tak, jeżeli potraktować jego piosenki, jego utwory muzyczne jako, jako wiersze, no to powiedzmy, że tak, to do mnie przemówiło. No wiesz, no, Żeby wierząc... miał siedzieć czytać wiersze, nie, no nie. No ciężko jest, yy, ale wiesz co, ja lubię słuchać, jak ktoś mówi ładnie wiersze, tak. Mhm. ale żeby tak samemu czytać dla przyjemności, to... No co w tym za przyjemność? No, dokładnie, jak ktoś <laughs> fajnie potrafi, to przeczytać jest tak... Fajnie mm. robi, jak, jak tak przyjemnie się robi na serduszku, jak się tego słucha. Ale to masz, wiesz, powiedziałeś o Kaczmarskim, że poeta, prawda? Kaczmarski wielkim poetą był jak Klasyk. E, ale on, gdy już powiedzmy nie mógł śpiewać, e, jak był potraktowany po gardle e, medycyną alternatywną. E, dokładnie. E, to on tam chyba jeszcze z 200 wierszy spłodził, więc... Mm, bardzo możliwe. Zresztą on tworzył od Zawsze, tak no. co, że mówię, tam kiedyś miałem e, okazję przy. No w tym, wertowałem delikatnie jego biografię, zawsze sam uważał się jej bardziej za poetę niż Barda. No. A już na pewno nie bardzo solidarności. <laughs> Ale w, jak w trójkę si siadali, y, kaczmarski Gintrowski Łapiński, mm -hmm. to według mnie nie, nie ma choja we wsi. Nie no, to, to tak, to bez dwóch zdani tam był, od, od warstwy lirycznej był, był jeden. Mm. Tam ci mogli co najwyżej coś dopowiadać. Tak mi się wydaje, że coś Ale wiesz co, Gintrowski jednak też ma... Z... Ale on twrzy, stworzył aranżację wierszy Herberta, przynajmniej to kojarzę, że sam, sam pisał też. coś? Tak, też. Okay, to jedyny jego utwór, który kojarzy, to jest intro do 13 posterunku. <głos> A to była wer wers warstwa muzyczna. Tak, dokładnie. No. No ale, ale e, książki, czytelnictwo. E, jak dużo książek przeczytałeś w tym roku? W tym roku? Nie licząc e, czasopism mm -hmm. i e, powiedzmy literatury takiej naukowej, specjalistycznej. I ją policzyłbym. Ją też? Tak. To w tym roku będzie z sześć książek. Z sześć. A więc wyobraź sobie, że jeszcze jedna książka i będziesz klasyfikowany jako literat intensywny. O tak, to jest tutaj, przygotowując się przed odcinkiem, sprawdziłem troszeczkę statystyk. Właśnie co roku Biblioteka Państwowa robi takie badania. I za literata intensywnego uważa się osobę, która czyta w ciągu roku co najmniej siedem książek. I takich ludzi jest w Polsce, uwaga, Około 9%. No proszę. Jestem zaszczycony. Mm. No ja gdzieś tak tutaj, nie, nie żebym się super przechwalał, ale też jestem szósta, siódma książka, powiedzmy, jak, jak, to, jak, jak to bydle przeczytam, to będzie, to będzie siedem To też. To dla ode mnie. Bydle od ciebie. Chociaż wydaje mi się, że może już... No, kiedyś, wiesz co, jak zacząłem ten rok, spotkałem się z wydarzeniem na fejsiku, że w 2019 przeczytam 52 książki. jest spoko. Jedna na tydzień da radę. No, nie. Już wiem, że nie da rady. Zwłaszcza jak takiej krowy bierzesz. No, ale nie, wiesz co, czasami, na przykład bardzo dużo czasu męczyłem e, dżumę. E, mm. Jakoś tak naszło mnie, że nie czytałem jej jako lektury, ale trzeba by sobie nie odświeżyć lektur szkolnych. Męczyła mnie strasznie. jakby Z fragmentów, które czytałem na języku polskim brzmiała mi znacznie bardziej interesująco. <głosy> Jednak to były fragmenty, a mm. całość niby nie była... Nie, nie powiem, żeby to była jakaś ciężka książka, tylko po prostu jakoś tak przemyślenia wewnętrzne bohaterów... No nie są tym, czego bym oczekiwał od książki, po której spodziewałem się wydarzeń. Gdybym był inaczej nastawiony pewnie byłoby mi lżej czytać, albo po prostu bym po nią nie sięgnął. E, ale tak, kiedy człowiek się spodziewa czegoś innego, a dostaje coś innego, to jest trochę jak z herbatą. Jeżeli herbata jest niesłodka, nieposłodzona, posłodzona no spoko, nie mam problemu. Lubię, zwykle taką piję zresztą. Niemniej, kiedy myślę, że jest słodka i pociągnę łyk nieposłodzony, z marszu mi nie smakuje, bo spodziewam się słodyczy, której nie dostaję. No... Tak, ale eee. teraz tak. No. Mówi, mówimy kolejne, tutaj, o, o kolejne Tak, kolejne statystyki, nice. ale może jeszcze dalej trzymając się literatu e, intensywnego, w e, jak wspomniałem 9% w roku 2018, bo dopiero za 2018 mamy statystykę. Ale czy wiesz, ile ludzi, ile osób było literatami intensywnymi w roku 2004? 2004? Tak, dawno temu. 2004? 2004. Tak. Um, z 15%? 22%. Uuu, tak, niewiarygodnie ale, dużo. Ale I od 2004 mamy spadek yy, potworny. Podobnież, ile osób w Polsce przeczytało co najmniej jedną książkę? Co najmniej jedną książkę? Co najmniej jedną książkę. Za rok w 2018. 2018. E... 2000. <laughs> 2000. tak. E... Chyba się z angielskiego nie potrafię przeczytać. Tak. Tak. E... Wydaje mi się, że co najmniej jedną książkę w zeszłym roku przeczytało około 60%. Pff, ale nie? 37%. Uuu, Podobnie uuu. zresztą było w roku 2017. No co daje nam. Z tej strony wygląda to potwornie, ale kiedy zobaczymy, że zero książek, kompletnie nic, żadnej książki nie przeczytało, nie przeczytało aż 63%. I tu mówimy, wyliczając książkę kucharską. Tysiąc jeden sposobów na ziemniaka. Hmm, oczywiście. E, nie jest też tak, że... Zresztą, ja na przykład bardzo y, staram się być daleki od oceniania, bo że o, ten czyta książki jest lepszy, ten nie czyta książek jest gorszy. No bo... Y, y, a no, że są inne rzeczy, artykuły na onecie, <głos> to jest jadno, ale wiesz, możesz nie przeczytać żadnej książki, a przeczytać masę rozprawek, felietonów, które no, mogą z sobą bardzo dużą wartość reprezentować. No tak, I tak. wtedy spad... zasadniczo jesteś czytelnikiem, czytelnikiem zeru książek. Zera książek, a możesz przeczytać wszystką serię, wszystkie pozycje w serii Harlekin, stajesz się literatem intensywnym. Nie oszukujmy się, gdy bić to opisy każdego produktu żywieniowego prawdopodobnie byś wyniósł więcej. No, ale jednak. E, jednak... Mam takie pytanie. A Aha. czy kiedy? Nie, e, nie szkodzi. Okay. Nie <śmiech> szkodzi to, to Nie jest tak, że, że trzeba spróbować danej rzeczy, żeby szkalować. Trzeba chociaż zacząć. Ja chcę spróbować kiedyś Harlekina. Tak zacząć. Co, ja, ja, ja, nie, jedyn, Miałem przyjemność z Harlekinami taką, że czytałem na przykład to, co było, no bo wiadomo, też u mnie się wiadomo takie walały, to, co jest z tyłu książki mhm. napisane. prawda? nie, że ostatnia strona, tylko ty okładki, tam miałeś jakiś fragment tekstu e, albo biografia autora. No to w harlekinach autorzy jednak chyba woleli zachować anonimowość, więc padło na, na fragmenty tekstu mnie nie trzeba czytać więcej. Mm. I chociaż teraz sobie przypomniałem, że nie tak dawno jadąc tramwajem widziałem jakąś pa, jakaś pani czytała książkę. Nie wiem, czy to był Harlekin, ale... No, to, jest, ma... to, to jest specyficzne logo. Nie, nie, nie. Nie widziałem logo, tylko widziałem fragment tekstu. Tam sobie przeczytałem pół strony, zanim przewróciła. Było coś o jakichś trzech dziewczynach, które kłóciły się z jakimś panem, że on ma im zapłacić milion funtów, dla... no, czy milion czegoś tam. Albo one go zgłoszą, że jest gwałci, on na to, ej, przecież jesteście prostytutkami i was jako prostytutki. Każda dostała po dwa na głowę i niech spierdalają. Mniej więcej to było w tej książce. Więc wydaje mi się, że nie jest to literatura wysokich lotów. Wcale, żeby nie było, że znowu też szkole pozmy co teraz czytam. Teraz sobie czytam. Ale poczekaj, to prostytutkę można zgwałcić? No, Obawiam się, że specjalista od tego już nie zapytamy. Okej. Tak, ale nie, teraz, teraz sobie czytam tą książkę. Chyba o niej nawet kiedyś wspomniałem. Stalowe szczury. E, czytam drugą część chwała z tej serii. Czy jest to jakaś literatura wyższa? To w żadnym wypadku jest, powiedziałbym, porównywalna jak te harlekiny od może troszeczkę niemieckich słówek poczytam, a nie opisów miłości. Także nie, nie jest to też żaden w żaden wybitny sposób ubogacające, przynajmniej bezpośrednio, bo jest to po prostu literatura rozrywkowa. Myślę, że to jest dobre określenie tak. i takiej najwięcej też czytam, bo tak te książki jakoś do rozrywki, ale... Ale? Ale? ale? Czytanie książek zostało sklasyfikowane jako jedna z najskuteczniejszych metod na walkę ze stresem. Wyobraź sobie, że siadasz sobie po pracy z domu, odpalasz takiego harleki na 50 twarzy graja albo stalowe szczury, 20 minut i zasadniczo kortyzol no, przestaje, albo inaczej, w mniejszym stopniu daje o sobie znać. Drugie miejsce, jeżeli chodzi o walkę ze stresem, jeżeli dobrze kojarzy, ma słuchanie muzyki, którą się lubi. Hmm. Mm. Niemniej, jeżeli chodzi o same książki, wydaje mi się, że nawet jeżeli sama z sobą książka nie reprezentuje żadnej wyższej wartości, mimo wszystko, zawsze coś dobrego dla twojej wyobraźni. Musisz sobie jakoś zwizualizować przeło przełożyć te słowa, które czytasz, na obrazy wykorzystując własny umysł. No Oczywiście nie wiem, czy każdy tak robi. Ja tak robię, że lu lubię sobie nawet w pewnym momencie zatrzymać, przeczytać zdanie drugi, trzeci raz i wyobrazić, jak to może wyglądać. Ja właśnie miałem ten problem, jak czytałem e, tekst Dmitrija Głuchowskiego, że czasami musiałem całą stronę przeczytać dwa, trzy razy, żeby zrozumieć kontekst, kontekst i wyobrazić sobie tą sytuację. Ale na przykład dzięki temu potrafiłem sobie wyobrazić blok, przed którym stał główny bohater i patrzył w okno, gdzie jego była miłość yy, wcześniej stała, nie? bo tam mieszkała dawniej. Ty żartem nie pamięta nic. Nie artem, mi chodzi o tekst. Mi chodzi nie o metro, tylko o... Nie wiem, czy w tej chwili najnowszą... Książka Dimitria. To jest taki bardziej sensacyjna. A, to nie wiem, tak, nie tak. wiem nic. Tak? Mogę ci pożyczyć, jak będziesz chciał. Ale fajny, fajny, okay. fajne ich, No bar bardzo się przyjemnie czyta kiedy już wejdziesz w... jak zaczniesz czuć ten język. Bo to jest właśnie też ciężko się przedstawić, jak mamy mm. wschodniego, a zachodniego twórcę, nie? No mm. bo może tak być. Chociaż na przykład jak czytałem był, był Buh... Mistrz Mistrz Nie czytałem. O kurczę, czytałem... Do... Na studiach to też była jedna z książek. Mhm. Że... No chyba tak. Jego mi się czytało bardzo dobrze, bardzo lekko. Może mhm. druga część, bo Mistrz Małgorzata na dwie części była podzielona, troszkę, nazwijmy, to zwolniła, bo zaczęła się skupiać na czymś innym niż część pierwsza, no i przez to mi się ją mniej wygodnie, mniej przyjemnie czytało, ale cały czas. Nie odczułem czegoś takiego jak zachodni, czy wschodni styl Pisania. Mm. Także nie, nie, nie wiem, do czego się odwołujesz. Znaczy, do takiego wiesz, że nazwy są takie. Długie. W sensie, Długie na ulice w, w Moskwie. Tak, w tak, ok. tak, tak, tak. I całość jest taka obleczona takim językiem właśnie twardym, surowym. Mm -hmm, Ale to mm -hmm. też styl danej tak książki być. jest. Może tak być. No, Ale z kolei ja na przykład czytam sobie dużo Stephena Kinga co ty pewnie masz e, Terego praczeta? A czy Terego już nie czytam? Zosta Bo już niewiele zostało do przeczytania. Czy tak, Jeżeli chodzi o sam świat dyskus, tam jedna książka, ona sobie u mnie na półce leży, ale ciągle jeszcze nie chce się z nim pożegnać. też. No. no to jeszcze nie ta pora. No, Ale zrobiłem sobie przerwę na przykład, żeby spróbować Herlana Cobena. Mhm. Kryminały pisze ten pan. E, moja narzeczona bardzo go lubi, ma dużo jego książek. I tak sobie złapałem jedno z książek, Przeczytałem. I powiem ci tak. Niezłe. I na przykład ostatnio spróbowałem sobie czegoś innego. Younesbo, kojarzysz takiego pana? Mm -hmm. Również krymina kryminały pisze. No mm, Bo to jest to przekreślone oma, tak? Tak, no, tak, tak, tak. Younesbo? Tak mi się wydaje. No, to jest pan ze Skandynawii y Norweg bodajże, czy Szwed? Chyba Norweg. Nie, wiem, że taki ktoś jest. Wiem, że jest ze Skandynawii. Ze Skandynawii. No, nie, nie, miałem, nie, nie czytałem nigdy. No i właśnie pierwszy, pierwszy tom, tak jakby pierwszą opowieść o Harrym Hole przeczytałem sobie i książka się nazywa Człowiek nietoperz. Ale wspominałem o ostatnim odcinku chyba o tym. I naprawdę też bardzo przyjemne. Lekkie pióro ma ten autor i bardzo fajnie się to czyta. Chociaż końcówka była taka za szybka. Chociaż mógł tutaj zrozumieć hmm. trochę. Zabrzmił, jakbyś chciał coś powiedzieć. Właśnie, zastanawiam się, czy już zmieniać drastycznie do, do złych wiadomości, czy jeszcze, czy jeszcze pozwolić Ci mówić dalej. <grym, <grym, <grym, <grym, dawaj. Nie wiesz, co. Bo, bo przyjmę właśnie, to na klatę. Nie, nie, to jakby nie tyczy się tylko ciebie. Zresztą już nawet w jednym wpisie, z, zresztą ten, tym, który popełniłem w zeszłym tygodniu, tam na naszym funpagu Facebookowym, jako że odcinka nie będzie, pozwoliłem sobie jedną statystykę wyrzucić. No. no przerobiłem ją na liczbę, bo tam powiedzmy, e, przymiała ona raczej jako 1 szósta magistrów w Polsce jest, czy właściwie cierpi na analfabetyzm funkcyjny, funkcjonalny. No ja, ja tam podałem, że 17%, ale powiedzmy, że 17% to jest mniej więcej 1 szósta, bo 16, 6, 6, 6, 6, 6. Um, No i wychodzi na to, że analfabetyzm, który został oficjalnie zwalczony w 1951 roku w Polsce, czy właściwie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo rzeczywiście cokolwiek by nie mówić o tym dawnym systemie, tak mieli troszkę sukcesów, tak nieironicznie. E, właśnie wyeliminowano w raptem kilka lat analfabetyzm, skoro już w 1951 ogłoszono zwycięstwo i nie, to, nie było to przesadzone. Mianowicie, dalej jakiś tam ocetek ludzi jest niepiśmienny w Polsce. Tutaj my nie mówimy o dzieciach, no tak. o małych, dorosłych. Niemniej w tym momencie mówi się, że jest to mniej niż 0,5% obywateli, więc no, ci, kto, no, którym pewnie? Obywateli czy mieszkańców? Dobre pytanie. Hmm. Nie pamiętam. Wydaje mi się, że obywateli. Okej. Okay. Bo jakby mieszkańców, to można pewne grupy etniczne tak, podciągnąć. No, chociaż w sumie rację, bo chociaż nie wiesz co, na przykład e, myśląc, jakbym miał strzelić, obstawiałbym na przykład niepiśmienność wśród Romów. Ich bym dał jako tych, którzy zawyżają statystykę. Ale z drugiej strony, jeżeli większość z nich i tak jest nierejestrowana, to. Znaczy inaczej. Prędzej musiałbym wierzyć osobnie wierzyć, sprawdzić osobno dane na temat samej ich populacji w kraju, a dopiero potem porównywać z innymi statystykami. Ale tak z marszu wydaje mi się, że nie są ale no, Podkreślam, wydaje mi się. No ale, no, ale. Czyli zasadniczo niepiśmiennych ludzi u nas nie ma. No tak. Błąd. <laughs> nie. E, I jest to problem nie tylko Polski, ale ogólnie krajów rozwiniętych. E, właśnie analfabetyzm wtórny i analfabetyzm funkcjonalny. Gdzie niektóre źródła mówią, że jest to to samo lub zestawiają te dane. Nie jest to do końca to samo, bo powiedzmy, sam analfabetyzm wtórny polega na tym, że kiedyś umiałeś czytać, kiedyś umiałeś pisać lub rozwiązywać proste zadania matematyczne. Już nie umiesz. Mhm. A to powiedzmy skutek tego, że skończyłeś szkołę dawno temu, nigdy w życiu nie skorzystałeś z dzielenia, zapomniałeś jak się dzieli. Widzisz, czter... no, 144 podzielić na 12, powiedzmy 2 przez 2, to... znaczy, no, czy takie proste, podniekę do obradę, ale no już 144 na 12. O nie! Niby też dalej proste, ale kurka wodna, jak to się robiło. No, kurde, Albo co jeszcze wiem. gorsze, czy gorsze, nie gorsze, na przykład możesz wiedzieć jak w kalkulatorze wpisać i dasz radę sobie wynik ale gdybyś miał kartkę, już się nie uda. O. To już jest problem. I teraz, żeby było śmieszniej, analfabetyzm funkcjonalny jest jeszcze podlejszy. Bo ty zasadniczo umiesz czytać, umiesz pisać, ale stworzenie tekstu jest dla ciebie tak wielkim problemem, że tego nie robisz, bo za dużo błędów, za dużo niejasności, interpunkcja... W zrzucanie losowych, losowych znaków w losowych miejscach, gdzie wystarczy wejść na fora, tutaj nie chcę mówić, że młodych matek, ale na fora młodych matek i zobaczysz potworność. Ja, jak on jak to się mówi, nazista, językowy no, to jest takie trochę moje guilty pleasure, lubię to oglądać ale, ale, ale cierpię, tak naprawdę coś we, wewnątrz mnie płacze i kiedy ktoś do mnie pisze z poważnymi błędami to jeżeli jest to ktoś z natychmiast upomnę jeżeli ktoś obcy nie odpisze to, nie, nie, to spoko, nie, spoko, bo mnie dawno nie upomniałeś. Dawno nie, nie, nie zrobiłeś babola. W sensie. To nie, to, ale nie, ale nie. A propos tego funkcjonalnego, jeszcze gorsze. Jak dużo ludzi w Polsce, według raportu OECD? OECD zrobiło badania w latach, jeżeli pani mnie nie zawodzi, 96-98 i w roku 2000 opublikowali wyniki. Według tego raportu, wie, osób w Polsce nie rozumie czytanego tekstu? 25%? 40% shit oczywiście nie mówimy tutaj tak, że przeczytasz i kompletnie nic z tego nie wyciągniesz no, ale że rach, że no tak. tak, że przeczytasz na przykład strona 4 i główną informacją jest to, że nie wiem że było 100 jabłek i 20 zostało zjedzonych przez krowy i ktoś ty nie... pamiętasz, że były jabłka tak, Tak. z tym, że jest też wzmianka, że 30% osób rozumie w niewielkim stopniu Czyli chyba jednak źle, 40% nie umie wcale, 30 nie wie, 30 osób wyciągnie, wyciągnie że, jabłka. że jabłka, co jest ogólnie przerażające, ale teraz dlaczego tak się dzieje? Bo nie ćwiczą tej wyobraźni. Nie tylko obraźni. E Ludzie no, w wielu, wielu krajach, nie tylko w Polsce, żeby nie było to raport, mogę, zaraz zresztą przeczytam procenciki, wykazuje, że ludzie po tym, jak zakończą edukację, kończą się edukować. Czytanie książek, po co porządzanie notatek, po co słuchanie wykładów ze zrozumieniem, z próbą z zakończeniem, po co... No i zresztą nawet same studia, sama, sama edukacja nas coraz bardziej rozpieszcza. Choćby, chociaż z tym się nie spotkałem, ale tak przeczytałem w mediach, że prowadzący dają gotowe slajdy. Tak, wysyła... Trzeba, wysy trzeba, tak. trzeba było się ku dopraszać. Nie, znaczy w moim, w moim przypadku my mieliśmy wszystkie te, wszystkie wykłady po tych, tak, to no, u, albo u, większość. To, to u nas tak dobrze nie było, a jest... Wiesz co, wiesz jaki jest większy problem? że oni wysyłają te slajdy, a te gówno studenty nawet nie chcą tego przeczytać albo nie rozumieją tego, co czytają, mm. bo idą na egzamin i tak dostają dwóje, nie? No, ale ja się przykład powiem, że nie, miałem jeden przedmiot, który polegał z głupsza, Wykłady, które były obowiązkowe, polegały dosłownie na tym, że profesor z silnym akcentem ukraińskim... Bo ci ten względ, to chyba matematyka. E, nie, to był przedmiot systemy operacyjne i architektura komputerów. Okej. Okay. Yy, czy, czytał nam yy, slajdy, na które to po kojarzysz, kojarzysz, jak wyglądają yy, slajdy przygotowywane przez wyznawców Aniołów Nieba. Tak. To były mniej więcej te, te, ten sam rodzaj. Po prostu multum tekstu w różnokolorowych yy, czcionkach. Jedno, I to sansem. Yy, tego już nie pamiętam. Okay. Nie wykluczone, tego już nie pamiętam. Natomiast tak czy siak było to prawnie czytelne. On nam to czytał yy, upraszczając, czyli to, co było na narzutniku wyś, na wyświetlone, czy przezrzutnik wyświetlone, jakoś tak nie pokrywało się do końca z tym, co mówił. W sensie, oczywiście synonimicznie tak, ale gdzieś tam upraszał, gdzieś tam robił. I tak, słuchało się go źle. Rozpraszał Cię bardzo, bardzo często czytając w sposób niesłyszalny, niezrozumiały, albo wręcz śmieszny, że... No, no karykatura. No, zaciągał. Zaciągał, ale no, no było to pewnie zabawne. A wiedzy, której wymagał na laboratoriach, musiała być toczka w toczkę, słowo w słowo, tak jak jest na wykładzie. Hmm. Tak jak jest na slajdzie. Bo inaczej nie rozumiem. No. Mogłeś powiedzieć całkowicie dobrze, ale używając animów, nie szkodzi, uwalone. No ale to. Kolejna rzecz, gotowe opracowania, choćby lektur. Chociaż tutaj też wyjdę dołożenia, że nikt tak do bardzo nie szkodzi, czy nic tak bardzo nie szkodzi czytelnictwów w Polsce jak obowiązek czytania lektur na języku polskim, tak. które są dobierane pod takim kątem, żeby były jak najmniej ciekawe. Nie, nie wiem, po co to robicie nauczyciele. Najcieka... czy znaczy nie nauczyciele, komisjo, komisjo y... jakiejś tam edukacji tordowej. Tam też są. Kto tam właściwie? Kto to wymyśla? Nie wiem. Nieważne. Nikt mądry. Ale y... najciekawsza lektura, jaką miałem, to był Hobbit. Ale to, że to była najciekawsza lektura nie świadczy dobrze o... <laughs> no, to prawda. E, znaczy ja w gimnazjum chyba miałem Hobbita. Ale, nie, w liceum w, miałem Hobbita. W liceum? W gimnazjum by... się wydaje, że Druga albo trzecia klasa gimnazjum. Może, nie pamiętam. Jesteśmy równoroczni, to tak, musieliśmy ale, ale byliśmy Ale Hobbit nie był wbudowany w ten? Może, mo może. Ja pamiętam, że Hobbita pierwszy raz czytałem w gimnazjum. Może... Może i w też, to już nie pamiętam. Na pewno, na pewno znam książkę dłużej niż, szybciej przeczytałem niż musiałem przeczytać. W liceum pamiętam, że odkryłem po pierwszej lekturze, po królu Edypie, że polonista nie wymaga, więc książka po prostu fragmenty, które są ważne i tak nam czyta albo wybiera kogoś z klasy, żeby to w końcu, w końcu i tak padło na mnie. A więc tym, co mus to, co musiałem czytać, czytałem, a w międzyczasie wolałem czytać sobie swoje. Po, po tym, y przestałem czytać lektury, y po tym jak w gimnazjum byłem zmuszony do syzyfowych prac. Nigdy dość. Ni nigdy więcej. Dość. No po prostu było to zbędne. Tak po prostu po polsku zbędne. Jeszcze pamiętam, że przeczytałem sobie opracowanie, bo miałem dołączone do książki opracowanie, i jedno z pierwszych zdań brzmiało: Książki tej nie należy traktować jako autobiografii Ste Stefana Żeromskiego. Stefan? Stefan Żeromski. Tak. Pierwsze, co powiedziała polniska. książka ta jest autobiografią Stefana Żeromskiego. Nam strzelać, nie Kaziano. No, spojrzałem na pole. Ja pierdolę. No nie, nie, że, że sygnały sprzeczne na temat książki, która i tak sama w sobie wciągnęła mnie tylko o tyle, że tam... No nie wiem, pamiętam, że przeczytałem ją dwa tygodnie. Że, że, że, że to było szybko, że siedziałem, męczyłem, rzyłem i... Nie, Byle, byle się skończyło. Byle się skończyło i tak się pożegnałem z lektorami. No bo z sorka. Ktoś sobie ze mnie zakpił. No, I to wielokrotnie. Ale, tak, ale, ale wracając do tego, do tego małego analfabetyzmu funkcjonalnego, bo e, z grubsza samo to upraszczanie wszystkiego co mówimy w ramach naszej edukacji, upraszczanie bądź zniechęcanie, a potem brak tego rozwoju, może doprowadzić do tego, że, no tak jak wspomniałem, jedna szósta magistrów w Polsce nie rozumie tego, co czyta. Magistrów, hmm. czyli mówimy tutaj o ludziach teoretycznie wykształconych. I to dobrze wykształconych, bo magister tak naprawdę to hmm. jest już osoba z pełnym wyższym wykształceniem, bo tak. mamy jeszcze licencjat, tak. Tak. I osoby i z licencjatem I inżynierów. To jest wyższe wykształcenie, ale nie pełne. Mhm, tak, a wyższe pełne nie szkodzi wcale. No nie ale ma. wiesz, magister to jest osoba, która tak naprawdę no w, zachodniej, yy, w zachodniej cywilizacji jest uznawana jako master, tak? No tak, na szczęście no. żyjemy w polskiej i wcale nie będę się czuł gorzej od Ciebie. <Wieś górny górny> no, też dostałeś 8 lat do tego. Tak, do. też dostałem 8 lat wykształcenie. Przypuszczam, że ma podobną wartość. To, co robisz sam będzie Twoje. To, chociaż nie wiem w sumie. No w każdym razie ja dobrego słowa o moim, moim kierunku nie powiem. <z> <ziby> ale, ale, żeby było śmiesznie i tutaj powołam się znów na ten raporcik OECD, Oni zrobili coś takiego jak zestawienie Hmm. tylko teraz popatrz, no, mi się nie kalkuluję, mi się z tymi 40% i 30% nie mam pojęcia skąd je wziąłem, na pewno nie z raportu OECD, więc drodzy słuchacze, zapomnijcie o tamtych wartościach, teraz podam nowe e... <grym> <grym> <grym> raport ten działał w taki sposób, że zostały poziomy czytelnictwa przedstawione w pięciu poziomach poziom pierwszy Najniższy to osoby, które ledwie rozumieją albo mają duże problemy ze zrozumieniem nawet prostego i oczywistego tekstu. A poziom piąty to były osoby, które potrafiły bez problemu zinterpretować tekst przedstawiony w formie niezrozumiałej, niespodziewanej, często abstrakcyjnej. To już po prostu ci mm -hmm. mistrzowie literactwa. I teraz tak. 15% Polaków w, roku, w latach 96-98... Eee, miało poziom pierwszy, mhm. co, co oznacza, że ledwo co sobie radzili z tymi najprostszymi tekstami. Ale uwaga, 9% miało poniżej, poniżej poziomu pierwszego. Czyli w ogóle nie czytało. Eee, w ogóle nie rozumiało tego, co czyta. To nie wiem, czy, to, czy oni widzieli litery i traktowali je jako obrazki, które im nic nie mówią, czy potrafili zrozumieć słowo, ale na przykład dwa słowa obok nie tworzyły im w głowie całości. Nie wiem, nie, nie, nie, nie wiem, jak to było rozumiane. Po prostu gorzej niż źle. Ale teraz, powiedzmy, pójdźmy dalej. Szwajcaria, jakbyś strzelał? Szwajcaria? Mhm. No to jednak wydaje mi się, że kraj jest dosyć taki... Rozwinięty. Rozwinięty, mhm. naukowy. Róż mi poziom pierwszy. Ci, co ledwo rozumieją? 5%. 13%. 13. Ci, co nie rozumieją wcale? 10%. 7%. Nie, nie jest tak źle. 10% ludzi dorosłych nie rozumie wcale tekstu w Niemczech. Hmm, 13 ledwo sobie radzi. I jeszcze co mnie bardzo zdziwiło Izrael gdzie państwo Izrael ma najwięcej noblistów, czy państwo no właściwie no, Żydzi. 60% noblistów to Żydzi, jeżeli mm -hmm. pani mnie nie zawodzi. Natomiast 18% poziom pierwszy, czyli właściwie ledwo sobie radzący, 15% to ci, co sobie nie radzą wcale. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie była wzięta pod uwagę no, mniejszość mieszkająca w strefie gazy, która, którą bym podejrzewał jednak bycie troszeczkę mniej wyedukowanymi niż Izraelczyków jako takich. Jeszcze Luksemburg. Luksemburg był gigantyczny, bo 21 i 14%. 35%. Także to, samo to wsteczne, ten, ten anarchometryzm wsteczny, funkcjonalny, no jest plagą państw rozwiniętych. I. Co za tym stoi? Co za tym stoi? Znaczy, nie wiem, co za tym stoi, ale wiem, że. Wiem, domyślam się. Wszelkie ruchy niech będzie płaskoziemców, wszelkie ruchy antyszczepionkowców, wszelkie ruchy podważające. E, zdobycze nauki e, no, są skutkiem tego, że jesteśmy cywilizacjami w, rozwiniętymi. Są so, so, so czymś, co jest naturalne, tak samo jak starzejące się społeczeństwo. My musimy upaść, musimy umrzeć. No tak. Opadek Occidentu został już dawno temu ogłoszony, więc tak. tak taka z kolei rzecz. Nie to... spodziewałem się, że to będzie w ten sposób, że. że, że... Znaczy, ale wiesz, ale jeszcze ten, ten, ten ból, że to, że to nie są osoby, które, bo których byś się spodziewał, nie? Że, że masz tych, może tutaj na naszym osiedlu nawet nie, ale pójdziesz sobie gdzieś w okolice, a niech będzie, kurwa, no, no widzisz tych e, takich ludzi, których, co do których nie jesteś, ja pewien, czy są bezdomni, czy tylko, czy, czy, czy są elementem lokalnego folkloru, widzą taką osobę, ma, nie, nie uwierzę, że ktoś będzie myślał, że są na pewno nam równi, tak, słyszę, że ten gość może nie umieć czytać, ten typ raczej nie czyta, i to Wydaje się naturalne. Natomiast kiedy spotykasz się z, z ludźmi wykształconymi, z takimi, którzy... Z kolegą w pracy. Szkolego. I no, nagle się okazuje, że gość nie potrafi zrozumieć tego, co przeczytał. A właściwie nie potrafiłby, bo i tak nic nie czyta. No właśnie. Niewiarygodne. Ale tutaj jest tak, żeby zakończyć to w jakimś takim optymistycznym akcentem. No, optym, no, może nie optymistycznym, ale pamiętam, że w zeszłym tygodniu jadę sobie busikiem przez nasz piękny Kraków no i do busów wsiada pan. Na oko pierwsza klasyfikacja pan żul. Eee, ogorzała skóra, pomarszczony zarost taki, no taki typowy. Ty, ty, ty, typowy. właśnie ty, kilku, Kilkumilimetrowa Szczecina. Twarz życiem zmarnowana. Jeszcze pobity, ewidentnie zakrwawiony. I z książką w ręce. I zawsze, kiedy tego typu człowiek wchodzi do autobusu, no raczej powoduje, że ktoś się od niego odsuwa czy coś. A nie, pan sobie miejsce zajął, i zaczął czytać. I ja siedziałem daleko, ja byłem jedynie widzem. Natomiast wszystkie, wszystkie osoby, które, które siedziały w okolicy, nie, nie dość, się nie odsuwały, tylko, tylko próbowały, co ten pan tam czyta. Z hmm. mojego miejsca niestety nie, mogę, nie, nie mogłem tego zobaczyć, ale w kilku psankach on wstał, chwiejnym krokiem wyszedł z książeczką. No. Jak z, z inny człowiek. Chcesz, żeby każdy bezdomny nosił książkę i przestanie przeszkadzać. Tak, ale zawsze tak jest, nie że yy, siedzisz sobie, tak jak na Kindlu masz, nie? Mm -hmm. Siedzisz sobie, czytasz książkę na Kindlu, słuchawki na uszach, żeby chociaż odgrodzić się od szumu autobusu, to i tak ktoś tam się będzie, y, tylko na tych tabletach grają. To a, tak naprawdę tak ludzie mówią? Tak. Wow. A ten, Serio? a jak masz książkę, masz książkę, czytasz książkę... To nikt ci nie zwrócił uwagi. Ale nikt mi nie zwrócił uwagi, że siedzę w telefonie czy coś. Dla mnie, dla, to czasami o tym słyszę, ale zawsze jest to dla mnie absurd, abstrakcja. Się coś z nie może się wydarzyć. No, Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No, Jedyne, co mi się zdarzyło, to kiedy ewidentnie chora psychicznie osoba coś wygadywała, już tam nie chcę mi się przytaczać, ale kiedy stały mówiły same do siebie bardzo dziwne rzeczy, pozbawione ładu i składu. To takie coś tak, kilka razy byłem świadkiem. Ale żeby ktoś jakoś już personalnie w moją stronę, bo gram na telefonie, nigdy w życiu. Hmm. No, nie pomyślałem. No widzisz, to jeszcze jesteś bezpieczny. Hmm. Do mnie się już rzucało czytanie Kindla. To pewnie przez okulary. Pewnie przez okulary. O, czy se psuje jeszcze bardziej. Dokładnie. Dlewo wstał już do komputera. No ale tutaj czas widzę, że nam leci i mija. Nieubłaganie. Kolejna część odcinka, którą wymyśliłeś, co robimy. Polecamy. Co polecasz? Co polecamy? W związku z tym, że upały nadchodzą i jednak wypadałoby zachować zdrowy rozsądek, to dużo ludzi... Ostatnio będzie wyjeżdżało, w najbliższym czasie będzie wyjeżdżało nad wodę. Ludzie, do jasnej cholery, jak już siedzicie na plaży, to posmarujcie się olejkami. Albo przynajmniej róbcie co jakiś czas przerwy na to, żeby się schłodzić, w sensie, żeby nie siedzieć cały czas na słońcu. Bo najprostszy sposób według mnie, jak sprawdzić, czy już jesteś człowiekiem opalonym, czy już spalonym. Mhm. Lekko powąchać skóry. Bo to jest taki specyficzny zapach, kiedy ludzka skóra już zaczyna od słońca zwyszedł, Kiedy okay. wiesz, że będzie niedobrze. Jest tak specyficzny sfont unosi się od tej skóry. Możliwe. Ja sukcesywnie unikam słońca. No widzisz. <grym> więc, więc, więc nie no, wiem. Ale to polecam. Tak, po, Powiedzmy w mocnym słońcu po 15 minutach już polecam powąchać czy coś jest... czy co, czuć coś innego. No, Kapuję. A... No, I robić przerwy, po prostu, bo wakacje się zaczęły i będą teraz wyjazdy. Mm. Nad jeziorem Tarnobrzeskim byłem zarzeczoną w Boże Ciało. Chwalisz się czy żalisz? Chwalę, <grym> ale, bo tam ostatnio utonął ktoś. Tak? Zastanawialiśmy się, czy znajdziemy trupka, czy nie. Yy, I ten i nie znaliśmy trupka, ale woda była fajna. Na ale no żyje bardzo dużo raków, może go już zjadły. Mocno. Nie że to jest naprawdę. Przynajmniej dwa Nie, 3, woda, tam była... woda nad jeziorem Tarnobrzeskim jest naprawdę super. W sensie, że jest przejrzysta, czy, czysta, przejrzysta. Nawet jak dzieciaki biegają, to tam jest fajne, fajne to nabrzeże zrobione, piaszczyste, że to, to nawet po chwili ten piach opada, więc jest fajnie przejrzysto. Mhm. Więc naprawdę, jeżeli mhm. ktoś jest z okolicy Podkarpacia, polecam nad jezioro Tarnobrzeskie zajechać. Ale bardziej na tygodniu, aniżeli weekend, bo w weekend. Yy, tu tam jest po, po, ponad stan ludzi wiem, ale pewnie zapomniałeś, większość ludzi na tygodniu pracuje yy, Nawet ale ja. urlopy, okres urlopowy no. No. Niby, tak. niby tak tak zwany sezon ogórkowy bo ludzie dawniej jeździli w wakacje Aha, na ogórki myślałem, do Niemiec my, Myślę, że zarobek. nawiązują, że tego, że motocykliści stają się warzywami. <laughs> a wiesz, jaka jak jest niejadalna część warzywa? respirator Dokładnie. Tak, a wiesz, jaki jest najbardziej ambitny crossover w historii? E, nie. Jest to z 1999 roku. Odcinek Świata według Kiepskich, w którym pojawiają się e, bohaterowie Miodowych Lat oraz Graczyków, czyli było i spóły, a także Krzysztof Krawczyk. Jest taki odcinek, on był emitowany właśnie z yes. Inwestra z 1999 na 2000. Oglądałem go wczoraj. Polecam. To brzmi lepiej niż Morowe Lata oraz ostatnia, ostatnie wybory do Europarlamentu. Tam nie było nic ciekawego. W ostatnich wyborach? No. Crossover, K Korwin Leroy i... A wiesz, że Leroy odszedł razem z Jakubiakiem? Znowu? <laughs> dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj ogłosili, że odchodzą. No dzisiaj, czyli w poniedziałek 24 czerwca 2019 roku. A to oni tak lubią sobie wejść i wyjść. Na się, nauczyłem się źle. Na jednego szybkiego Ciechana weszli i wyszli. Kopie, ale nie wchodzi. To trudno. Nie chcą zakładać własną partię i zobaczymy. No, a gwiazdowski też chciał profesor i już przestał. Nie no, było powszechnie wiadomo, że on to założył tylko po to, żeby Korwin nie wszedł. Kłóce pod jednym dały wyrok. Wystarczy tak. tego śmieszkowania. Pora tak. zakończyć. Czyt I czytajcie, pamiętajcie coś więcej niż tylko blok Pana Janusza. Dokładnie. Pozdrawiamy. To była hergatka. A uwielbiam za Jan. Byte. Za. <grym>